Może otwórzmy Dzieje Apostolskie, 27 rozdział. Przeczytamy taki troszkę dłuższy fragment, bo historia jest taka jednolita, więc ważne jest, żebyśmy zrozumieli, o co w niej chodzi. Dzieje Apostolskie, 27 rozdział, od 9 wersetu do 44. A że stracono wiele czasu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 Tytuł mojego dzisiaj zwiastowania to jest, czy jesteś człowiekiem nadziei, chyba pasuje to do tej historii, czy jesteś człowiekiem nadziei, mamy niezwykłą historię, to jest właściwie, właściwie nawet z punktu widzenia historycznego, nie wiem czy wiecie, to jest jedyny taki tak dobrze zachowany opis żeglugi w starożytności. Właściwie nie mamy się dokumentów, które by opisywały, jak to żeglowano w starożytności tak bogatych jak, tu, jak tutaj. Więc zobaczcie, nawet w tym sensie Biblia pokazuje nam różne ciekawe niuanse. Ale mamy niezwykłą historię podróży Pawła i jego towarzyszy do Rzymu. Wiemy, że Paweł w odparciu oskarżeń Żydów o podburzanie ludu i łamanie praw zakonu odwołał się do cesarza. Gdy czytacie to w Dziejach Apostolskich, to wiecie o tym, że on od, od jakiegoś czasu miał przekonanie, że musi iść do Jerozolimy. Tam już otrzymał proroctwo, że zostanie związany. Pff, on sobie nic z tego nie robił, mimo to poszedł tam do Jerozolimy, został związany. No i e, został osądzony przez Żydów o łamanie praw zakonu i o podburzanie e, ludzi z powodu zwiastowania Ewangelii. Po prostu gdziekolwiek się pojawiał, uważali, że on tam robi zamieszanie, no a to jest przestępstwem wobec prawa rzymskiego, robi rozruchy i podburza ludzi. Paweł wypłynął, on przebywał wtedy, zanim wypłynął w tą podróż w więzieniu w Cezarei. To jest to więzienie, gdzie, to miasto, gdzie nawrócił się Korneliusz. Pamiętacie? W dziejach apostolskich do Cezarei został posłany Piotr przez Anioła i tam wszedł do domu Korneliusza i właściwie w tym mieście mamy nawrócenie pierwszego poganina. Z tego miejsca właśnie z Cezarei zaczyna się podróż apostoła narodów statkiem do Malty, a później do Rzymu, gdzie urzędował Cesarz. Paweł w tą podróż nie wyrusza sam. Nie wyrusza sam. Na tym statku czytaliśmy, że było 200... Ile? Tak. Więc taka... Jaka ekipa? Taka solidna, można powiedzieć. Tak? Solidna, zdrowa ekipa. 276 dusz. Na statku znajdują się również chrześcijanie. Chociażby ewangelista Łukasz. Nie wiem, czy zauważyliście w tekście, ale 15, 16, 18 i 27 werset są w pierwszej osobie. Byliśmy zobaczcie zwróćcie uwagę piętnasty. gdy zaś okręt został porwany i nie mógł sprostać wichrowi puściliśmy tak czyli był obecny puściliśmy byłem tam widziałem mówi Łukasz puściliśmy. Zobaczcie szesnasty. pędząc pod osłoną wysepki zwanej Klauda zdołaliśmy tak czyli znowu mówili ja tam byłem. Osiemnasty werset Na gdy nas gwałtownie napierała burza zaczęto e przepraszam 27 e werset. A gdy nas unosiło, a gdy nas unosiło, czyli był tam również Łukasz, Paweł nie był tam sam jako chrześcijanin i był tam również jeszcze jeden chrześcijanin, przynajmniej o którym wiemy, Arystarch. O nim czytamy, to był człowiek, który Arystarch z Tesaloniki, który znosił z nim prześladowania i czytamy o tym Arystarchu w Dziejach Apostolskich 19-29. Może otwórzmy, zobaczmy, kto to, co to za człowiek. Dzień apostolskie, 19-29. I napełniło się miasto wrzawą i ruszyli gromadnie do teatru, porwawszy ze sobą Gajusa i Arystarcha, macedończyków, towarzyszów Pawła. Czyli ten Arystarch, który również był na tym statku, razem z Łukaszem i z Pawłem, to był człowiek, który służył Pawłowi w wielu podróżach misyjnych. Z tekstu wynika, że tylko apostoł Paweł był takim więźniem typowym, czyli po prostu no, był w więzieniu. Oni raczej byli w y, towarzyszami padła, podróżnikami. Po prostu Paweł miał wyruszyć do Rzymu, w daleką podróż, więc jako bracia chcieli towarzyszyć mu w tej podróży. Zobaczcie, to też nam wiele mówi o jakiejś miłości braterskiej, oddaniu, o tym, że Paweł wyrusza z Cezarei do Rzymu, to jest długa, niebezpieczna podróż, ale bracia mówią, słuchaj, to ty płyń. To ty płyń, może ktoś list przyszle, dowiemy się co tam z tobą. Nie, oni mówią, słuchaj, nie możemy cię zostawić. Nie możemy cię zostawić, to jest ważna sprawa. Chcemy być z tobą, chcemy cię wspierać, chcemy modlić się z tobą i chcemy y, dodawać ci otuchy w tym trudnym położeniu. W Kolosan 4,10 czytamy, że Arystarch był współwięźniem Pawła. A wiemy, że list do Kolosan, apostoł Paweł pisze z Rzymu, gdzie przebywa po swojej podróży w więzieniu. Czyli on nie tylko ten Arystarch był z nim w podróży, ale on wspierał go później w więzieniu. Wiemy o tym, że apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, jak dochodzicie do końca, dwa lata jeszcze w Rzymie, nauczał, prawdopodobnie później wyszedł z więzienia, ale już o tym nie czytamy po prostu w Dziejach Apostolskich. Ale wiemy, że bez przeszkód nauczał, więc też tam wspierali go bracia i też wynika, że między innymi Arystarch. Może byli tam również inni chrześcijanie. Może byli, ale o nich nie nie czytamy. Też byli tam na tym statku inni więźniowie, tacy więźniowie, którzy można powiedzieć, że w pewien sposób dzielili los apostoła Pawła, tak? Czyli płynęli jako więźniowie do Rzymu, być może na Igrzyska, żeby walczyć z gladiatorami czy coś w tym rodzaju, e, no, bo wiemy, że tam była też było wojsko, prawda? E, więc... i byli też jacyś handlowcy, więc 276 dusz było na tym statku. Jak czytamy, podróż opóźniała się z powodu przeciwnych wiatrów, to jest, żeby było się odwołać, bo nie czytaliśmy od początku tej podróży, ale to jest 27 rozdział, eee, czytaliśmy, że podróż się opóźniała, oni wyruszyli z tej cezarei, ale nie wszystko przebiegało tak, jak oni by chcieli. Po prostu mieli przeciwne wiatry i stracili wiele dni przez to. Także, jak tutaj czytamy w dziewiątym, a że stracono wiele czasu i żegluga była już niebezpieczna. Czyli płynęli przez wiele tygodni i nie zrobili takiej drogi, jakby chcieli. I żegluga była bardzo niebezpieczna. Apostoł Paweł odradzał dalszą żeglugę. I z tego wynika, że musiały, oni musieli płynąć koniec września, początek października. Już blisko była zima. Ten okres w tamtym rejonie charakteryzuje się gwałtownymi i dużymi burzami. Więc apostoł Paweł być może miał jakieś porostwo od Pana, a może e, po prostu no, jako zapalony podróżnik, tak? bo przecież nie jedną podróż misyjną miał, wiedział, że może e, no, że podróż będzie niebezpieczna. W trakcie rejsu też szybko okazało się, że Paweł miał rację i pogoda znacznie się pogorszyła, a sytuacja stała się krytyczna do tego stopnia, że wszyscy zwątpili, że przeżyją. Zobaczcie jak dramatyczna sytuacja, jeszcze w domu przeczytajcie sobie ten fragment, zobaczcie jak tam musiało być dramatycznie. Czytam o tym, że przez dwa tygodnie szalała burza, przez dwa tygodnie nie jedli oni na tym statku. prawda? Nie jedli pewnie z tego powodu, że nic nie można było zjeść, bo tak statkiem majtało, że ktokolwiek by co zjadł to od razu by wymiotował. ale też nie jedli pewnie z przerażenia, z obaw. Po prostu nie chciało im się jeść, było bardzo źle. Dla nas dzisiaj podróż Pawła do Rzymu jest wspaniałym przykładem odwagi oraz wiary w Jezusa i nadziei, którą Paweł przez swoją gorliwość niesie innym. Warto przyjrzeć się, jak apostoł Paweł po prostu w tej podróży zachowuje się. Jak to możliwe, że jeden więzień ze statku na statku wykazuje więcej rozsądku, zimnej krwi i wiary w ocalenie niż dowódca statku? Jak to możliwe? Człowiek, który ma taki kiepski los... Jedzie do Rzymu, jest więźniem wykazuje więcej rozsądku, wiary i nadziei niż ten, który powinien im wszystkim dodawać. Jak to możliwe, że sternik tego nie robi? Żołnierze, przecież to są twardzi ludzie. Setnik kohorty rzymskiej, Juliusz. Nawet on tego nie robi. On też zwątpił w ocalenie. Jak to możliwe, że człowiek, którego na początku nie chciano słuchać, skazaniec w najtrudniejszej chwili przyjmuje dowództwo nad tym okrętem i ratuje 276 dusz? Zobaczcie, czy nie jest to dziwna historia? Wyrusza jako więzień, a na końcu jest dowództwem statku. Drodzy, możliwe to jest dlatego, że Paweł swoją ufność miał w Bogu i nie znajdował oparcia w swoich umiejętnościach, żeglarskich, doświadczeniu czy wiedzy. Nie czerpał również poczucia swojej siły z tego, jak ten statek wyglądał. Tak? Nie czerpał poczucia, z tego siły, poczucia swojej siły z tego, ilu ich było. O, potężna załoga, poradzimy sobie tutaj! Również nie w tym widział swoje, swoje oparcie, nie widział swojego oparcia w pewnym okręcie. Paweł poczucie siły czerpał ze społeczności z Bogiem i dlatego mógł mieć nadzieję wtedy, kiedy wszyscy ją stracili. Jeśli czerpiemy poczucie swojej siły ze społeczności z Bogiem, możemy mieć nadzieję wtedy, kiedy wszyscy ją tracą. Prawdziwa nadzieja i siła nie pochodzi z tego świata i nie pochodzi z oparcia na rzeczach tego świata. W chwili, gdy potrzebujesz prawdziwego pocieszenia i wzmocnienia, nie znajdziesz tego również u ludzi. Pokój odwaga, która wykracza poza nasze zrozumienie, ona zawsze pochodzi od Boga. Zwróćcie uwagę na Księgę Izajasza, 40 rozdział od 28 wersetu. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę, w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Kto daje siłę swemu ludowi? Kto daje siłę wtedy, kiedy wszyscy ją tracą? Kto daje nadzieję? Czy ludzie, czy świat, czy rzeczy? Nie, tą nadzieję daje Pan. On posila... Swoich ludzi, swoje dzieci, swój Kościół, tych, którzy mu ufają. Gdy czytamy relacje z tej podróży, to widzimy, że w pewnym momencie sytuacja była beznadziejna. Zerwał się huraganowy wiatr. Zwróćcie uwagę, czternasty werset. Lecz wkrótce zerwał się od strony lądu huraganowy wiatr zwany Euraklon. Był to rodzaj tajfunu, który porywa statek i nie można nic zrobić. Po prostu nie można nic zrobić. Czytamy, że oni jedyne co mogli zrobić, to wtedy nie wygląda. Dzisiaj łodzie ratunkowe są na statku u góry, prawda? Gdy wstąpicie na statek, to łodzie są u góry, ale wtedy łódź ciągnięto z tyłu, za okrętem. Więc oni wciągnęli tą łódź po prostu na pokład, żeby ona gdzieś tam się nie roztrzaskała. I co zrobili jeszcze? No, czytamy w naszym tekście, że obwiązali ten statek linami. Pod spodem, liny przerzucili. Pewnie przez kadłub I pod spodem związali je u góry na skrętkę, żeby ten statek się po prostu pod wpływem tej burzy nie rozpadł. Mało tego, no musieli zdjąć żagiel, tak? No przecież żagiel by został całkowicie porwany pod wpływem takiej pogody. I tak pozwolili statkowi unosić się. Tak więc niewiele mogli, mogli zrobić. Czy wyobrażacie sobie tą sytuację? Szalejący tajfun. Nie macie nad nim żadnej mocy. Wszystko, co mogliście uczynić, to zrobiliście. Łukasz relacjonuje nam, że każdego dnia burza szalała z nie mniejszą siłą. Nie było słońca i gwiazd, a okrutny żywioł po prostu szalał przez dwa tygodnie. Ja nigdy nie znalazłem się w takiej sytuacji. Nawet ciężko mi sobie wyobrazić, jak to możliwe, znaleźć się w takiej sytuacji. Może dwa razy w życiu płynąłem statkiem, ale była zawsze piękna. Wspaniała pogoda. Wyobrażacie sobie coś takiego? Dwa tygodnie, no jesteśmy w stanie zrozumieć jeden dzień. Dwa, no może trzy. Ale dwa tygodnie? No tak było. To była taka sytuacja. Ludzie są, oni są tak przerażeni też, że nie biorą nic do ust. Prawdopodobnie również i Łukasz oraz Arystarch zaczęli wątpić w jakiekolwiek ocalenie. Prawdopodobnie również oni. Apostoł Paweł jedyny zachował na tyle wiary, żeby tam przemówić do tej załogi. Dzieła apostolskie 27-20 czytamy tak. Gdy zaś Zwróćcie uwagę. Gdy zaś przez wiele dni nie ukazało się ani słońca, ani gwiazdy, a burza szalała z niemniejszą siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła gasnąć. Co robi w tym czasie apostoł Paweł? Nie wiemy dokładnie, co robi, ale śmiało możemy założyć, że Paweł w tym czasie modli się i prosi, o okręt, prosi Boga o okręt i o załogę, żeby ocaleli. O to prosi. Prawdopodobnie on w tym, w tym czasie modli się. Modli się. Nie czytamy szczegółów, co on robi, ale prawdopodobnie modli się. Zwróćcie uwagę na 24 werset. I rzekł, nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował Ci Bóg wszystkich, którzy płyną z Tobą. Wydaje się, że ta odpowiedź Boża była odpowiedzią na modlitwę Pawła. Oto darował Ci Bóg wszystkich, którzy płyną z Tobą. Apostoł Paweł modlił się do Boga i prosił zarówno o siebie, o służbę, ale też prosił o tych ludzi, którzy z nim płynęli, żeby Bóg ich ocalił. I tu mamy pierwszy taki ważny wniosek, który mi się nasuwa z tego całego tekstu. Bóg nie zapomina o tych, którzy do Niego należą. Bóg nie zapomina o tych, którzy do Niego należą. Nieraz myślimy, że Bóg zapomina, ale Bóg nie zapomina o tych, którzy do Niego należą. Słowo Boże jest pełne obietnic i przykładów pomocy i ratunku Boga dla tych, którzy Jemu ufają i Mu służą. Przypomnijmy sobie Noego. Kiedy Bóg postanowił zalać potopem całą ziemię, jedynie Noe został cudownie wyratowany. Później, gdy Noe płynął na tej łodzi, wydawało się, że jakoś Bóg się nie odzywa, ale też po wielu, wielu dniach potopu, gdy wszystko zostało zalane, Bóg przypomniał sobie o Noem. Nie zapomina o tych, którzy mu ufają. I dopilnował, żeby Noe mógł bezpiecznie zejść na ląd. Wspomnij na Dawida, który przez wiele lat uciekał przed królem Saulem, bo ten chciał go zabić. Pamiętasz tą sytuację? Ile lat Dawid się zmagał? Gdy tylko król Saul zobaczył w Dawidzie zagrożenie dla swojej władzy, gdy zobaczył w nim jakiegoś konkurenta, to od razu postanowił, że go zabije. Miał może takie chwile, kiedy wydawało się, że bardziej życzliwie się do niego odnosił, ale był tak nieobliczalny, że w jednej chwili potrafił rzucić dzidą. Najpierw miło się do niego odnosił, a w następnej chwili rzucał w niego dzidą. Ale Bóg nie zapomina o tych, którzy mu ufają. Cały czas Dawid mówi o tym, że Bóg był z nim w tej sytuacji. Przez wiele lat uciekał, ale Bóg troszczył się o niego w tych momentach. Bóg ocalił też Dawida i uczynił go królem, jak zapowiedział. Przypomnij sobie też trzech młodzieńców, którzy powiedzieli królowi Nebukadnesarowi nie będziemy się kłaniać twojemu posągowi. Pamiętacie, czytamy o tym w księdze Daniela? Adnesar zrobił wielki posąg i nakazał, żeby wszyscy się jemu kłaniali. Oni powiedzieli, że nie zrobimy tego. Jeśli nasz Bóg może nas wyratować, to nas wyratuje. On wrzucił ich do pieca ognistego, tak? ten król. Mało tego, tam jest powiedziane, że piec rozpalono z tego, co pamiętam, siedem razy bardziej niż zwykle go rozpalano. I co? No i tam Bóg posłał swojego anioła, który zatroszczył się o tych ludzi nie pozwolił, żeby stała im się krzywda. Mało tego, to wpłynęło też na, Nebukadnesa, na Nebukadnesara. Nie wiemy, jak mocno on tam przeżył tą sytuację, ale oddał Bogu chwałę e, po tym wszystkim. Także przypomnij sobie, sobie różne sytuacje z Biblii, gdzie Bóg odpowiadał na modlitwy tych, którzy mu ufali. Pomyśl o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Chociaż został ukrzyżowany, to jednak Bóg wywyższył go. Śmierć nie była ostatnim głosem. Ale Bóg podniósł go z martwych i posadził go po swojej prawicy w niebie. Zobaczcie, właściwie nie znajdziemy chyba w Biblii żadnej sytuacji, gdzie Bóg by nie odpowiedział czy zapomniał o tych. Nie ma takiej sytuacji, którzy mu ufają. Różnie ich ratował i w różny sposób, i w różnych okolicznościach, i w różnym okresie. Ale zawsze przyznawał się do tych, którzy jemu służą i którzy jemu ufają. Bóg nie pozwoli nam zginąć i posyła zawsze ratunek w swoim czasie. Nieraz może nam się wydawać, że Bóg jakoś jest daleko, bo choroba, źli ludzie, doświadczenia i kłopoty trwają wiele dni. Tu mamy 14. Trwała burza. Może doświadczenie i trudności mogą trwać wiele miesięcy, a może nawet lat. Może coś trwać bardzo długo i może być bardzo przykle i dotkliwe. Może ty przeżywasz dzisiaj jakąś taką sytuację. Może modlisz się o coś i wołasz do Boga już o coś od wielu, wielu lat. I nie widzisz na razie żadnej odpowiedzi. Może przeżywasz prześladowania w swoim domu z powodu wiary w Jezusa. Może utraciłeś pracę, a może masz w swoim sercu lęk przed przyszłością. Może boisz się. Świat teraz jest taki niespokojny. Nie wiesz, co przyniesie jutro. Modlisz się do Boga. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć, nie trać nadziei, bo Bóg nie zapomina tych, którzy Mu ufają. Rób dalej to, co robisz. Jeśli modlisz się, wołasz do Boga, ufasz Mu i masz w Nim nadzieję, rób to, co robisz i rób to jeszcze bardziej gorliwie, a zobaczysz, że któregoś dnia przyjdzie odpowiedź od Boga i Bóg Cię podniesie, doda Ci siły, wzmocnij i zobaczysz wielkie cuda i dzieła Boże w swoim życiu. W psalmie 27 znajdujemy wspaniałe słowa pocieszenia dla wszystkich, którzy ufają Panu. Otwórzmy psalm 27. To, co charakterystyczne jest w tym psalmie, to to, że zwycięstwo Dawida i odpowiedź na jego modlitwy przychodzą po wielu zmaganiach i wielu prośbach zaniesionych do Boga. ten jest spisany z perspektywy wielu lat, wielu lat doświadczeń i znoszonych trudów. Podczas tych doświadczeń Dawid wielokrotnie modlił się i prosił Boga o pomoc i nie zawsze widział odpowiedzi, co jest wyrażone w wersecie dziewiątym. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną, nie odtrącaj w gniewie sługi swego. Ty jesteś mocą moją, nie odrzucaj mnie. Zobaczcie, często modlił się Dawid do Boga, nie zawsze od razu widział odpowiedzi. Mówi, Boże, nie ukrywaj oblicza swego przede mną. Nie ukrywaj, nie odtrącaj mnie w gniewie swoim. I Nieraz zdarzało się tak, że upadł, że gniewał się Bóg na niego. Ten psalm jest pisany z perspektywy wielu lat doświadczeń. Ale znajdujemy tu wspaniałe pocieszenia, pociesze, słowa pocieszenia w dziesiątym wersecie. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Czy ty słyszysz, co mówi Dawid? Ojciec i matka. Przecież to najbliżsi ludzie. Nie ma bliższych ludzi niż ojciec i matka. To Dawid chce nam powiedzieć. Najbliżsi ludzie dla mnie na ziemi to ojciec i matka. Oni mnie zawsze przyjmą, nawet jak na rozrabiam. Nawet jak źle się prowadzę, nawet jak coś nie ułoży się w moim życiu, to jeśli mam ojca i matkę, prawdopodobnie zawsze mogę do nich wrócić. Ojciec i matka. Ale co Dawid chce nam powiedzieć przez te słowa? Bóg jest nam bliższy niż ojciec i matka. Bóg jest bliżej ciebie i bardziej gotowy jest ciebie wysłuchać i odpowiedzieć na twoją modlitwę i przyjąć cię, niż robi to ojciec i matka. To jest niesamowite. Zobaczcie, gdyby ojciec i matka nawet mnie odrzucili, Pan jednak mnie przygarnie. Jakie wspaniałe słowa pocieszenia Dawid daje dla wszystkich, którzy szukają wsparcia u Bogu. Jeśli szukasz wsparcia u Boga, możesz mieć stuprocentową pewność, że Bóg Cię przyjmie i Bóg Cię wysłucha. Boże, dzięki Ci! Możemy być naprawdę wdzięczni. Bóg nas przyjmie i nas, nas wysłucha. Posłuchaj tych słów Dawida. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak nie przygarnie. Nieraz dostrzegam właśnie, że gdy ludziom się potyka noga w życiu, wszystko się rozpada. Oni gdzieś idą tam do rodziców, prawda? Wiedzą, że rodzice zawsze przygarną, ale Bóg jest lepszy niż nasi, nasi rodzice. On jest nam o wiele, o wiele e, bliższy. Apostoł Paweł też wspaniale to wyraził w liście do Rzymian, e, w ósmym rozdziale. Zobaczmy, list do Rzymian, ósmy rozdział.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 Wtedy właśnie wkracza nas Wspomożyciel i przychodzi nam z ratunkiem. Bóg wtedy okazuje się prawdziwie Bogiem. Apostoł Paweł mówi, jestem tego pewien, że nic nie odłączy nas od miłości Chrystusowej, która jest w Jezusie Chrystusie. Jakże dzięki Bogu za to, że Bóg jest gotowy odpowiadać na nasze modlitwy. I tak jak powiedziałem na samym początku, ten pierwszy wniosek, pamiętacie, jaki to był pierwszy nasz wniosek? wniosek? Co... Bóg nie zapomina tych, Bóg nie zapomina tych, którzy go szukają. Pamiętajcie o tym. Bóg nie zapomina tych, którzy go szukają. Gdy będziecie o tym pamiętać, wielokrotnie w waszym życiu w trudnych sytuacjach, gdy sobie to przypomnicie. zaczniecie wołać do Boga i pomyślcie sobie, Bóg nie zapomina tych, którzy go szukają. Druga rzecz z naszego dzisiejszego fragmentu, jaką chciałbym nakreślić, to budowanie wiary jest niezbędne, by być silnym duchowo. Budowanie wiary jest niezbędne. Jeśli chce, żeby być silnym e, duchowo. Byśmy mogli mieć ufność i wiarę i nadzieję w tych trudnych chwilach naszego życia, potrzebujemy chodzić z Bogiem cały czas. To nie może być tydzień, dwa, miesiąc czy następny. Po prostu musimy tą wiarę sukcesywnie budować cały czas. Potrzebujemy poznawać Boga, bo przez to upewniamy się, że na Bogu możemy polegać. Gdy chodzimy z Bogiem, budujemy naszą wiarę. Będąc tutaj dzisiaj na tym miejscu, co ty robisz? Ty budujesz swoją wiarę. To jest wkład... Twoją wiarę. Ona będzie silniejsza po tym spotkaniu. Każda modlitwa, każde spotkanie, każde czytanie Biblii i społeczność, każdy dech do Boga, wspomnienie o Bogu sprawia, że budujemy naszą wiarę. Wtedy pod wpływem tych wszystkich rzeczy yy, nasza wiara wzrasta. Za każdym razem, gdy podejmujesz działania dla Boga i uwielbiasz Go, Twoja wiara wzrasta. Za każdym razem, gdy to robisz. I wtedy, gdy nadchodzi taka sytuacja, jaka miała miejsce w życiu bohaterów naszej historii, Możesz po prostu tą wiarą się posłużyć, czy możesz z niej skorzystać. Ona, gdy ta wiara jest silna, gdy ta wiara jest mocna, taka sytuacja nie odbiera ci wtedy nadziei, nie odbiera ci wtedy gdzieś takiego spojrzenia na przyszłość, wtedy kiedy budujesz tą wiarę. Wiele osób wierzących upada w chwilach próby i nie jest w stanie znieść się ponad doświadczenia i problemy, Właśnie z powodu słabej wiary. Słaba wiara również powoduje, że nie jesteśmy w stanie wykonać zadań, które Bóg chciałby przez nas zrealizować. Bóg ma wiele zadań dla, dla, dla nas. Ale jeśli po prostu mamy słabą wiarę, Bóg nie może tych zadań przez nas zrealizować. To bohaterstwo apostoła Pawła nie rodzi się na tym statku. Ono rodzi się pośród wielu różnych doświadczeń, prób i ono rodzi się podczas ciągłego chodzenia z Bogiem. Podczas ciągłego chodzenia z Bogiem. Ono rodzi się podczas wielu modlitw a przede wszystkim rodzi się podczas Bożego posilenia, prawda? Masz wiarę, wtedy wołasz do Boga i Bóg cię posila. Czytamy o apostole Pawle, no wspaniały bohater, wspaniały bohater, ale to się nie rodzi na tym statku, moi drodzy. Zanim on się pojawił na tym statku, przez wiele lat zwiastował Ewangelię, miał różne doświadczenia z Bogiem, chodził z Bogiem, Bóg wielokrotnie odpowiadał na jego modlitwy. Wiemy, że czynił cuda, znaki, ale też założył kilka zborów, Prawda? Był cały czas gorliwy, on budował tą swoją wiarę. I my możemy czytać o wspaniałym owocu tej wiary, która jest tutaj w tej historii. Zwróćcie uwagę na to, co Paweł powiedział do całej załogi statku. To jest, wróćmy do naszego tekstu, dzieje apostolskie, 27 rozdział, 23 werset. Ale bowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję. Z tych słów uderza nas wielka pewność Pawła swojej społeczności z Panem. Do którego należę, tak, i któremu cześć oddaje. On był pewny, komu służy. Kim jest jego Bóg? Paweł wie, że przedmiotem jego ufności i służby nie jest jakaś idea Boga. Ludzie dzisiaj mówią, no wierzę w Boga, wierzę w Boga. Właściwie na ulicy zapyta się, tak, wierzę, wierzę, każdy wierzy. Ale ludzie wierzą w jakąś ideę, taką daleką często Boga. Też przedmiotem ufności Pawła nie, był, nie były martwe przedmioty, czy silne przekonanie o istnieniu istoty wyższej. O, mam silne przekonanie, jest jakaś istota wyższa. Ona na pewno mi pomoże. Ktoś jest. Ktoś czuwa nad moim życiem. Ktoś mi pomaga. Nie, apostoł Paweł tak nie mówił. On wie, że służy żywemu Bogu, który już nie raz okazywał swoją moc, a teraz posyła swojego anioła, a teraz posyła swojego anioła. Dając słowa nadziei dla Niego, a On te słowa nadziei może przekazać dla całej załogi. Drogi przyjacielu, bracie, siostro, czy Ty znasz swojego Boga? Bo to jest, to jest pytanie dla mnie i dla Ciebie. Czy Ty znasz swojego Boga? Swojego Boga, naszego Boga, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, jak śpiewaliśmy tu w jednej pieśni? Jego poznajemy przez doświadczenie przede wszystkim, przez Słowo Boże, przez chodzenie z Nim. Przez oddanie. Wtedy, kiedy przeżywamy z Nim różne doświadczenia, tak jak, tak jak poznajemy siebie nawzajem. Jak jesteśmy z sobą blisko i mamy ze sobą różne relacje, doświadczenia, e, mamy jakieś zadania, które razem realizujemy, wtedy poznajemy się, wiemy, czego się spodziewać po tej drugiej osobie. I tak jest z Bogiem. Gdy chodzimy z Nim sukcesywnie cały czas, budujemy naszą wiarę, ale przede wszystkim poznajemy naszego Boga. Czego możemy się po Nim spodziewać? Jaki jest ten nasz Bóg? Czego możemy od Niego oczekiwać? To jest niesamowite. Dlatego apostoł Paweł mógł być pełny ufności tam na tym statku, bo przez wiele lat, zanim to się stało, już chodził z Bogiem, poznawał Go i wiedział, czego może się po Nim spodziewać. Czy Ty znasz swojego Boga, tego Boga, któremu cześć oddajesz i któremu służysz? Czy budujesz swoją wiarę teraz, by w chwili próby mogło się okazać, na kim polegasz? Czy budujesz swoją wiarę teraz, by w chwili półbry mogło się okazać, na kim Ty naprawdę polegasz? Każdy nasz krok w kierunku Boga ma sens i przynosi błogosławione owoce w przyszłości, dając nam solidne fundamenty na przyszłe doświadczenia czy wydanie świadectwa. Z kolei każdy nasz krok w kierunku świata, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia, ja nie będę teraz omawiał tych rzeczy, bo, bo po prostu to są szerokie tematy, ale myślę, że mniej więcej wiemy o co chodzi. Porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia to jest akceptacja w naszym życiu mody tego świata. Oddala cię od Boga. Duchowo jesteś po prostu coraz słabszy i też coraz mniej poznajesz swojego Boga. Nie znasz Go po prostu. Nie wiesz, czego możesz się po Nim spodziewać. Dlatego też w chwilach próby, trudności czy doświadczeń będziesz przeżywał ciężkie kryzysy. Jeśli nie znasz swojego Boga albo nie wiesz, jak do Niego zawołać. Nie o to chodzi, że człowiek wierzący nie przeżywa takich kryzysów. Ale człowiek wierzący przez te kryzysy przechodzi z Bogiem. Ty po prostu będziesz się miotał i nie będziesz wiedział zupełnie, co ma zrobić, jeśli nie poznajesz i nie znasz swojego Boga. Trzecia rzecz, na jaką chciałem poruszyć w dzisiejszym zwiastowaniu, to to, że twoje chodzenie z Panem niesie pociechę i nadzieję dla innych. Czy myślałeś kiedyś o tym, że gdy ty chodzisz z Panem, to jesteś nie tylko ty błogosławiony, ale są błogosławieni wszyscy, którzy mają wokół ciebie społeczność z tobą, znają cię czy obserwują twoje życie. Gdyby na tym statku nie było Pawła, gdyby nie było tam kogoś, kto zna Boga – Łukasza, Arystarcha i innych, to wszelka nadzieja by zgasła. Gdyby nie było tam tych, którzy znają Boga, wszelka nadzieja by zgasła. To właśnie chrześcijanie są solą ziemi. My jesteśmy solą ziemi i światłością tego świata. My niesiemy prawdziwe pocieszenie dla świata. Świat nie ma nic do zaoferowania tym, którzy stoją w obliczu śmierci lub problemów nie do przezwyciężenia. Wiecie, co świat robi? Świat podchodzi, klepie po plecach i mówi, jakoś to będzie. Mówi, jakoś, zobaczysz, wszystko przejdziesz, jakoś to będzie. Ale to jest marne pocieszenie dla kogoś, kto ma raka i musi umrzeć za dwa dni. To jest żadne pocieszenie. Jakoś to będzie, co będzie? Nic nie będzie, śmierć przyjdzie. No właśnie my znamy tajemnicę życia. My, którzy jesteśmy wierzący w Jezusa Chrystusa, wiemy po co żyjemy i na czym to życie polega. I możemy tą nadzieję też przekazać dla innych, którzy tej nadziei nie mają i jej nie znają. Dzięki temu, że Paweł znał Boga i wiedział, kim on jest, mógł stać się zwiastunem dobrych wieści od Boga dla załogi statku. Za pierwszym razem, gdy odradzał im podróż, to pamiętacie, co się stało? Oni go nie posłuchali. Oni mówili, nie, sternik, kapitan statku, to oni wiedzą najlepiej, bo może patrzyli na niego z politowaniem, ale teraz wiedzą, że jego słowa zasługują na uwagę, że jego słowa mają znaczenie. Za pierwszym razem go nie posłuchali, ale teraz wiedzą, że on coś wie, wie więcej niż tamci wiedzą. W Dziejach Apostolskich czytamy 27-24, zwróćcie uwagę, jak apostoł Paweł do nich przemawia od 24 wersetu. Apostol Paweł mówi tu o tym, co anioł mu powiedział i mówi, rzekł, nie bój się Pawle, on mówi to przed całą załogą. Przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z Prze to bądźcie dobrej myśli, mężowie. Ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. Również i nasze chodzenie z Panem niesie nadzieję dla innych, przez zwiastowanie Ewangelii setki, tysiące ludzi ma możliwość uwierzyć w Chrystusa. Wtedy, kiedy chodzisz z panem, to zwiastujesz Ewangelię, głosisz i niesiesz ludziom pociechę i nadzieję. Ale nie tylko przez zwiastowanie Ewangelii. Często jest też taka sytuacja jak w naszej historii. Apostoł Paweł może nie powiedział od razu Ewangelii tamtym ludziom, ale powiedział im o nadziei, że jest Bóg, który odpowiada na modlitwy. To jest takie proste przesłanie, prawda? Możesz powiedzieć komuś, słuchaj, Ktoś ma trudną sytuację, ma problemy, trudności. Słuchaj, chodź się, pomodlimy do Boga. Jest Bóg, który może wysłuchać. Jest żywy Bóg, który może Ci w tej sytuacji pomóc. Już nieraz doświadczałem takich momentów, kiedy Bóg... Pamiętam pewnego chłopaka, jeszcze jak byłem misjonarzem w Nowym Dworze Gdańskim. On był alkoholikiem, spotkaliśmy go na ulicy. A... I często mieliśmy zwyczaj, że modliliśmy się o ludzi na ulicy, o ich sprawy nawet modliliśmy się. I modliliśmy się o tego chłopaka, on zaczął przychodzić na społeczność. I słuchajcie, ni stąd, ni zowąd pojawili się ludzie, on nie miał pracy, pojawili się ludzie ze, ze Szwecji, a, którzy chcieli go zabrać tam do siebie, do domu. Chcieli dać mu pracę i chcieli dać mu opiekę. To była niesamowita, Boża odpowiedź, cud wręcz. Jak to możliwe, że, że tacy ludzie się pojawili? Nie znają człowieka? Człowiek młody, ale zniewolony alkoholem, a oni chcą mu dać pracę, chcą go wziąć do swojego domu, chcą się o niego zatroszczyć. Także często Bóg w taki sposób działa, Bóg w cudowny sposób odpowiada. I to była nadzieja dla niego. On może nie był w stanie jeszcze na tym etapie zrozumieć, na czym to zbawienie polega, ale wiedział, że Bóg odpowiada, jest żywy i chce go wyciągnąć z tych problemów. I często tak jest w życiu wielu ludzi. Przez zwiastowanie Ewangelii Właśnie ludzie mogą uwierzyć, ale też mogą uwierzyć w to, że jest żywy Bóg, co później sprawia, że ich wiara wzrasta. Przez to, że znamy Boga, możemy ostrzec też ludzi przed konsekwencjami ich grzechów i stać się dla nich dawcami życia. Oczywiście my nie mamy tego życia, ale jesteśmy pośrednikami, jakby Jezus czyni nas pośrednikami tego życia. Czyli my niesiemy to przesłanie Ewangelii, przyprowadzamy kogoś do Jezusa, ktoś otrzymuje to życie od Jezusa, ale to jest niesamowite, że Bóg czyni z nas, takie swoje narzędzia do tego, żeby inni mogli poznać Pana. Również nasza postawa w tych dniach ma znaczenie. Wielu ludzi wokół nas narzeka i dawno straciło nadzieję na poprawę czegokolwiek. Ludzie narzekają na rząd, bezrobocie, brak perspektyw, brak dostępu do lekarza, niesprawiedliwość, korupcję. Można by było tutaj wymieniać i, i wymieniać. Na wiele rzeczy ludzie narzekają. I rzeczywiście w dużej części tych narzeka nie jest pewna racja zarzutów, tak? Ale człowiek wierzący potrafi spojrzeć dalej i potrafi powiedzieć nie traćcie wiary i nadziei, bo jest żywy Bóg. I ja nie mam nadziei w tym, że nie wiem, rząd przestanie kłamać, oszukiwać czy mówić nieprawdy. To nie jest moja nadzieja. Jeśli ktoś ma takie nadzieje, to jest to nadzieja płonna. Po prostu Jezus już powiedział, że władcy narodów rządzą nad ludźmi silną ręką, tak i prawdopodobnie nie będzie ten, będzie inny rząd, który też będzie obiecywał nie mam nadziei, że nie wiadomo jaki dostęp będzie do lekarza. Czasami gdzieś tam oglądamy się na zachód. Teraz mieliśmy z tym problem z moją żoną, bo moja żona jest, spodziewamy się, trzeciego dziecka. Yy, I taka propo yy, tej służby zdrowia. Spodziewamy się trzeciego dziecka, no i dzwonimy tu po tych wszystkich pilnikach wejkerowskich. No, na, na wrzesień, na wrzesień. Yy, nie, moja żona jeszcze nie była o lekarza, ale no, mówimy gdzie na wrzesień, no proszę pani. No, teraz trzeba pójść. To... Nie, na wrzesień nie ma terminu. Yy, nie. Ale modliliśmy się no i okazało się, że w Bojanie był wolny termin za tydzień. Także chwała Bogu, oczywiście Bóg, Bóg działa. Ale ludzie często narzekają, nie mają wiary, nie mają nadziei, że będzie jakakolwiek poprawa. Ale ty możesz powiedzieć, słuchaj, zaufaj Bogu, Bóg wie, dokąd to wszystko zmierza. Bóg ma cel w tym wszystkim. Jest w tym wszystkim jakiś sens, może dzisiaj go nie widzisz. Dlatego, że nie widzisz żywego Boga. Ale jeśli ujrzysz żywego Boga, zobaczysz, że w tym wszystkim jest jakiś cel, jakiś sens. Wierzący potrafi spojrzeć dalej i przekazać innym nadzieję, tak jak zrobił to apostoł Paweł. Możesz innym też powiedzieć, że Bóg posyła swojego syna. Bóg naprawdę nas kocha i mu na nas zależy. To, co mówi Słowo Boże, że wtedy, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Bóg daje dowód swej miłości ku nam. Bóg naprawdę nas kocha. Nie wiem, jak będzie jutro, za tydzień, za miesiąc czy za rok, ale możemy być pewni jednego. Bóg nie zostawi tych, którzy Mu ufają i tą nadzieję możesz dać innym. Nie zostawi tych, którzy Mu ufają i tą nadzieję możesz również przekazać innym. Ale to zależy od tego, czy będziesz chodził z Panem, czy będziesz budował swoją wiarę. Jaka jest twoja wiara w problemach, kryzysach i doświadczeniach? Czy poddajesz się jak inni na tym statku i zaczynasz narzekać, czy jednak potrafisz powiedzieć,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 trudności, doświadczenia. To się nie bierze znikąd, bierze się to od Pana. Dlatego dbaj o tę społeczność już dzisiaj. Zauważcie też, że przez postawę i świadectwa apostoła Pawła załoga tego statu mogła zbliżyć się do Boga. Niewykluczone też, że niektórzy z nich pod wpływem tych doświadczeń nawrócili się. Być może niektórzy z nich, nie czytamy o tym, ale być może niektórzy z nich na tym statku mówili, powiedzieli sobie ja cię kręcę, w tym coś musi być. Ty musi być jakaś ręka żywego Boga. Z pewnością w jakiś sposób zaczął darzyć sympatią apostoła Pawła Setnik Juliusz. Zwróćcie uwagę na 43, werset 27 rozdziału. Lecz Setnik, chcąc ocalić Pawła, przeszkodził ich zamiarowi i rozkazał, żeby ci, którzy umieją pływać, pierści rzucili się do morza i wyszli na ląd. Wiemy, że gdy ten statek już tam osiadł na mieliźnie i był bliski rozbicia się, to wtedy żołnierze chcieli pozabijać więźniów. Ale co? Kto ocalił apostoła Pawła? Setnik Juliusz. Myślę, że ta podróż, świadectwa apostoła Pawła w jakiś sposób przyczyniło się do, do, do tego. Być może jakaś... Taka mikroskopijna na razie, ale może jakaś wiara w jego sercu się wrodziło, zrodziła. Lecz setnik chcąc ocalić Pawła przeszkodził ich zamiarowi. Jakaś sympatia tego człowieka w kierunku Pawła się zrodziła pod wpływem jego świadectwa, miłości i dobroci do tych ludzi. Setnik Juliusz też pozwala apostołowi Pawłowi na wielką swobodę na Malcie. Czytamy o tym w 28 rozdziale dziejów apostolskich. On pozwalał mu tam bez przeszkód głosić Ewangelię. I według tradycji kościoła nawrócił się tam wspomniany Publiusz w 28 rozdziale. To był namiestnik tej wyspy. I tam na Malcie powstał kościół. Zobaczcie, z jednej strony ta podróż była bardzo ciężka. Była bardzo trudna. Było wiele doświadczeń. Nawet zwątpili o życiu. Ale z drugiej strony przybyli do Malty, gdzie apostoł Paweł uzdrowił ojca Publiusza gdzie zwiastował Ewangelię, gdzie wiemy z zapisów historii Kościoła, że tam był Kościół. Także Bóg we wszystkim po prostu może uczynić coś dobrego. Tak jak czytamy w 8 rozdziale 28 werset Listu do Rzymian. A wiemy, że Bóg działa we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Jego miłują i w postanowieniu Jego łaski są powołani. Dzięki Ci Boże, bo Ty działasz we wszystkim ku dobremu, nawet jak są doświadczenia i są trudności. Również inna historia na statku w XVIII wieku zainspirowała i pobudziła do myślenia późniejszego wielkiego kaznodziei Jana Wesleya. Mam nadzieję, że o nim słyszeliście. Który płynął do Stanów Zjednoczonych do Georgii, a wraz z nim na statku byli tak zwani bracia czescy. Pokorni, oddani ludzie Bogu. Wtedy Jan Wesley był Anglikaninem i był bardzo gorliwym, pobożnym człowiekiem ale nie miał odrodzonego serca. Nie miał nadziei w Chrystusie, chociaż spełniał wszystkie praktyki religijne swojego Kościoła. I wtedy ci pokorni bracia czescy wskazali mu drogę. Oni wywodzili się od reformatora, którym był Jan Hus w Czechach. Wiemy, że on został spalony na stosie za Ewangelię. Był księdzem czeskim, ale czytał Biblię, nawrócił się, ale Kościół katolicki spalił go na stosie za to, że kochał Jezusa Chrystusa. Ale podczas tej podróży na tym statku, gdzie Jan Wesley płynął i widział tych braci Czescy, nastąpiła ogromna burza, także złamało maszt, a woda zalewała pokład. Wtedy Jan Wesley obawiał się o swoje życie i bał się śmierci. A tymczasem bracia Czescy byli pełni pokoju i śpiewali pieśni na chwałę Pana. Szalała burza, oni płynęli do Georgii, do Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii. A co robili bracia Czescy, gdy szalała burza? Oni śpiewali pieśni wraz ze swoimi dziećmi, swoimi żonami, swoimi rodzinami na chwałę Pana. Po wszystkim Jan Wesley zapytał ich, czy nie doświadczyliście obaw? Oni mu odpowiedzieli, dzięki Bogu nie. Dzięki Bogu nie. Czy nie doświadczasz obaw? Jeśli nie doświadczasz, to niech to będzie dzięki Bogu. W taki sposób bracia czescy Swoją wiarą i odwagą przyczynili się do nawrócenia jednego z największych kaznadziejów, jakich nosiła ta ziemia. Również Twoja postawa może być wspaniałym przykładem i inspiracją, pobudzeniem do refleksji dla innych, którzy są wokół Ciebie. Może to jest rodzina, może to są sąsiedzi, może to są ludzie w pracy, z którymi codziennie masz kontakt. Gdy narzekamy podobnie jak inni, gdy jesteśmy pełni obaw i sparaliżowani strachem jak inni, to komunikujemy ludziom wokół nas, że te wszystkie trudności przerastają naszego Boga. Wtedy, gdy robimy tak jak inni, to mówimy im, może nie mówimy tego słowami, ale poprzez swoją postawę im to komunikujemy, że nasz Bóg jest za mały, czy za słaby, żeby pomóc w tym doświadczeniu i w tych trudnościach. I ostatnią rzecz, jaką chciałem dzisiaj poruszyć, to to, że Bóg ma moc w jednej chwili zmienić najbardziej beznadziejną sytuację w najlepsze położenie. Może Bóg może zmienić najbardziej beznadziejną sytuację w najlepsze położenie. Paweł wyrusza z Cezarei jako więzień i skazaniec. Podczas drogi próbuje ostrzegać przełożonych statków przed dalszą podróżą, ale nie chcą go słuchać. Czytaliśmy o tym na początku. Sytuacja zmienia się na morzu pod wpływem sztormu, gdzie jedynie Paweł zachowuje wiarę i zdrowy rozsądek i ze skazańca staje się dowódcą statku. Jakże Bóg potrafi nas zaskoczyć? Prawdopodobnie sam Paweł nie przypuszczał, że tak zmienią się okoliczności tej podróży. Ze względu na Pawła Bóg ocalił cały statek, i, znaczy statek się rozpadł, ale ocalił wszystkich żeglarzy. Także na Malcie Paweł uzdrowił wielu ludzi i założył tam zburu, o czym już wspominałem. Czy widzicie, jaka jest wspaniała Boża moc? Co Bóg może uczynić? Z tak beznadziejnej sytuacji Bóg uczynił tak wiele dobrych rzeczy. Bóg ma moc, żeby z każdego nieszczęścia uczynić wielkie błogosławieństwo. Spójrzcie na biblijnego Józefa. Przyjrzyjcie się tej historii. Poczytajcie raz, drugi, trzeci tę historię. Pomyślcie o tym. Przecież ten młody chłopak 17 został zdradzony przez swoją rodzinę. Później wrzucony do tej studni przez braci. Później sprzedany do Egiptu. Później oskarżony o to, czego nie zrobił, trafiając do więzienia. Ale ostatecznie Bóg wielce go wywyższył i uczynił go premierem Egiptu. Przecież ta sytuacja była niezwykle dramatyczna dla tego młodego człowieka, dla Jakuba, który był jego ojcem. Ale Bóg ostatecznie, tak jak mówi Józef później, chociaż wyknuliście zło przeciw mnie do swoich braci, to Bóg jednak obrócił to w dobro. Bóg z każdej tragedii, z każdej trudnej sytuacji, z każdego doświadczenia może uczynić wielkie rzeczy i może zupełnie tą sytuację odwrócić. Tak jak w naszej historii, apostoł Paweł z więźnia staje się dowódcą statku, Józef z, z, z więźnia staje się premierem Egiptu. Pozwólcie, że podam inny przykład. Przed laty w Stanach Zjednoczonych uprawa bawełny przynosiła wielkie dochody na południu USA. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, może to jest znana historia, a potem pojawił się ryjkowiec niszczący krzewy tej bawełny i jego ofiarą zaczęło padać całe zbiory. Właściwie wszyscy farmerzy, którzy mieli te pola bawełny, oni zaczęli bardzo narzekać, płakać, bo stracili wszelkie dochody i wszyscy byli zrozpaczeni z tego powodu. To doprowadziło ich do całkowitej ruiny. Jednakże. Plaga ta okazała się ukrytym błogosławieństwem, bo zaczęto sadzić orzeszki ziemne. Orzeszki ziemne przynosiły o wiele większy zysk niż, e, niż bawełna. My często skupiamy się na tej trudnej sytuacji i myślimy sobie, co z tego mogłoby być dobrego. Nasz Bóg może w jednej chwili odmienić najtrudniejszą sytuację i postawić Cię w najlepszym położeniu. W Izajasza 59:1 czytamy Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Oto ręka Pana nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest przytępione, aby nie słyszeć. Wierzysz w to? Tak więc zachęcam Cię dzisiaj, byś miał wizję Boga, dla którego rzeczywiście nie ma nic niemożliwego. Oczywiście nie zawsze Bóg odpowiada na nasze modlitwy zgodnie z naszymi oczekiwaniami, ale Boże milczenie też jest odpowiedzią. Żadna sytuacja dla Boga nie jest zbyt trudna, jeśli tylko Bóg zechce. Wszystko może zmienić w jednej chwili, jak w naszej historii i te okoliczności rejsu Pawła do Rzymu. Bóg również zaczął czynić coś niezwykłego w mieście, na Malcie, tam, gdzie Paweł po prostu wylądował. Mam nadzieję, że Bóg również może uczynić i uczyni. Wiemy, że może. Coś niezwykłego w naszym mieście, tu, gdzie mieszkamy. Jesteśmy tutaj i pełnimy dla Niego służbę. Nie ustawajmy w naszych zmaganiach. Nie traćmy nadziei i wiary, a zobaczymy jeszcze wiele cudownych rzeczy, które Bóg uczyni tutaj pośród nas. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Tak. Boże, bardzo Ci dziękujemy za to, co Ty czynisz. Dziękujemy Ci za to, co uczyniłeś. W w życiu apostoła Pawła, w życiu Łukasza, Arystarcha, całej tej załogi tego statku. To jest dla nas ogromne świadectwo, jaka jest Twoja wielka moc. Ty ocaliłeś nie tylko Pawła, ale całą tą załogę. Boże, Ty też uczyniłeś przez te doświadczenie wielkie rzeczy w życiu tych ludzi, później tam na tej Malcie, gdzie apostoł Paweł wraz z tą załogą wylądowali. Boże, widzimy, że dla Ciebie żadna rzecz nie jest niemożliwa. Boże, daj nam też takie poczucie że Ty ratujesz nas, że Ty jesteś żywym Bogiem. Boże, też nie pozwól, abyśmy odpuszczali sobie wtedy, kiedy Ty powołujesz nas do tego, żeby budować swoją wiarę. Boże, bo przez to jesteśmy słabi, wątli i upadamy. Boże, dodaj nam siły i mocy, żeby też przez chodzenie z Tobą nieść dla innych nadzieję, tych, którzy są wokół nas, tych, którzy są w tym mieście. Żeby oni mogli doświadczyć żywego, wspaniałego Boga, dla którego żadna rzecz nie jest niemożliwa. Dzięki Ci, Panie, przez imię Jezusa Chrystusa. Amen.